Cześć wszystkim, mam na imię Tomek Jestem alkoholikiem Dziękuję Wam bardzo za zaproszenie Na meeting No tutaj mogę tylko i wyłącznie Powiedzieć Wam o moim doświadczeniu Z krokiem drugim A Żeby do niego dojść Muszę teraz cofnąć się troszeczkę wstecz Wejść na krok pierwszy Powiem Wam jak to u mnie było Kiedy ja osiągnąłem swoje dno Poczułem, że absolutnie jestem bezsilny bez alkoholu a tak byłem generalnie e, agnostykiem czyli zakładałem, że Bóg istnieje ale nie miałem na to dowodów żadnych to była taka bardzo komfortowa sytuacja dla mnie e, gdyż nie, ani w lewo, ani w prawo po prostu po środku jak zwykle wygodna, komfortowa sytuacja żeby żyć sobie w swoim świecie e, picie alkoholu e, i słuchajcie no i przyszło, przyszedł ten moment kiedy złapałem to swoje dno i walnąłem na kolana i powiedziałem takie słowa. Boże ratuj mnie, Boże ratuj mnie, jestem całkowicie bezsilny wobec alkoholu. I w tym momencie zadzwoniłem do mojej córki, do Polski. Powiedziałem, Zuziu jestem alkoholikiem, potrzebuję pomocy. A Ty zawodowo z tym masz do czynienia, moja córka z psychologiem. Mówię, pomóż mi podpowiedz, jakąś drogę, jakąś terapię, co ja, co ja mogę zrobić. Ona mówi, a to ja ci wyślę do takiego człowieka za telefon. Ja nie wiedziałem, co to jest, a nie miałem o tym pojęcia, ale ja się wtedy brzytwy chwyciłem. A zadzwoniłem do Marcina. Okazało się, że to, jest, to był człowiek, jest człowiek z Warszawy. I powiedziałem mu, co zrobiłem, że kręknąłem na kolana. Przyznałem swoją bezsilność, poprosiłem o, po, uznałem swoją bezsilność wobec alkoholu, poprosiłem o pomoc Boga, a on się tak zaśmiał i powiedział: A, to ty chłopie pierwszy krok zrobiłeś. Tak, nie wiedziałem o czym on zupełnie mówi, ale akurat tak się zdarzyło. Jestem w takim dosyć odizolowanym miejscu kawałku świata, kilka tysięcy kilometrów od Europy, od Polski 4,5 mniej więcej. I słuchajcie, no tutaj jest osiem wysp, na których mieszkają ludzie, na każdy z tych wysp mógł być ten człowiek, jeden, jedyny, który oni sobie przypomnieli, że na tutaj, na tych wyspach jest akurat u swojej córki człowiek ze wspólnoty i do niego zadzwonili, odzwaniałem do mnie po parunastu minutach i mówią słuchaj na twojej wyspie jest człowiek, on zaraz do ciebie zadzwoni bo okazało się, że dokładnie był z tych ośmiu wysp na tej co trzeba, dla mnie trzeba zadzwonił po 15 czy 20 minutach, mówi jestem w samochodzie za kierownicą a sprawdziłem to na mapie, mam 20 minut jazdy do ciebie czyli jak ja poprosiłem o pomoc najpierw Boga, potem wspólnotę za pośrednictwem mojej córki Zdarzenie nieprawdopodobne, bo te parę tysięcy kilometrów od, od, od Europy znalazł się człowiek, który akurat tutaj był. On przyjechał, zaczął opowiadać mi o programie, o wspólnocie. A mój telefon gdzieś tam rzucił do anonimowych alkoholików, zaczęły się do mnie telefony, ktoś pomógł mi założyć Discorda. A ja, ja wtedy byłem tak zdesperowany ja tak bardzo nie chciałem pić ja tak chciałem żyć że było mi obojętne jak powiedzieli do mnie wtedy że mam stać w centrum Warszawy przez 3 miesiące na głowie to bym stał, tylko byle bym nie, nie, nie napił się alkoholu. i e, zacząłem szukać sponsora zadzwoniłem do cześć Wojtku, Widzicie, jesteś na mitingu. miło mi tutaj akurat e, waszej grupy z naszej grupy, ze wspólnoty. To był człowiek, do którego zadzwoniłem. Wojtek zaczął mi opowiadać o programie, o wszystkim, co się dzieje. No i przekazał mi, jak gdyby zaproponował, żeby jego podopieczny mną się zajął z racji tego, że miał kilku podopiecznych. Prace, dwie, tak to, tak to dzisiaj pamiętam. No i zacząłem, słuchajcie. Błyskawicznie, to od momentu jak, jak, jak poprosiłem o pomoc Boga, bo ja nie, nie słyszałem o śle wyżej. użyłem takiego określenia. To się wszystko działo w tempie niesamowitym, bo ja bardzo chciałem nie. I wszedłem od razu na program, zacząłem realizować program. Zrobiłem ten krok drugi i dla mnie ten krok drugi, jak go czytałem jak, jak go czytałem, to absolutnie mi się kojarzył z jednym. Siła większa, czyli dla mnie to był Bóg. To potem wam powiem jak teraz trochę inaczej to postrzegam, nawet w świetle wczorajszych zdarzeń, ale wtedy absolutnie tak rozumiałem. W tym żadnej filozofii nie kombinowałem dla mnie siłą większą. Od... Był Bóg, przyjąłem to i realizowałem program. Oczywiście w tym momencie zwykle obudziła się we mnie pycha, buta, poza tym na dziewiątym kroku. Ja jeszcze wiem wtedy, że nie byłem absolutnie gotowy, żeby po tych kilku miesiącach ten dziewiąty krok zrobić. Tam miałem kilka takich osób, które wiedziałem, że są kluczowe dla mojego zdrowienia, ale wtedy nie byłem w stanie gardła i ust do tych osób otworzyć. Podwinęła mi się nóżka, miałem zapicie, wróciłem z powrotem, ale już wiedziałem gdzie jest droga, gdzie, gdzie mam wrócić, gdzie mam iść, gdzie mam zadzwonić i e, wróciłem oczywiście, to był krótkotrwały epizod, prawie rok temu, wróciłem z powrotem do wspólnoty, zacząłem już teraz spokojnie tak cyzelować, realizować program w tempie jaki. Jakim mogę. Pracuję ze sponsorem z Gdyni. Bardzo fajnie dużo rozmawiamy codziennie i w tej chwili jestem na szóstym kroku z nim, ale tak jak mówię, już nie ma żadnego pośpiechu. Teraz mogę jak gdyby nad wszystkim się zastanowić, pomyśleć chwileczkę i powiem Wam teraz o wydarzeniach, które stały się w ostatnich jak gdyby godzinach, bo znowuż tutaj absolutnie odczuwam. Wpływ siły większej ode mnie samego. E, napisał do mnie Jacek e, z grupy Ubila. czybym dał tą spikerkę o drugim kroku? Ja się oczywiście zgodziłem. Ja tyle dostałem od wspólnoty i tyle wziąłem, że w miarę swoich umiejętności i możliwości próbuję spłacać to jak się da. I akurat tak się stało, że byłem zastępcą rzecznika, bo wczoraj złożyłem rezygnację na jednej z grup tam stały się jakieś tam bardzo dziwne rzeczy, kłótnie mm, wielogodzinne pyskówki, dyskusje wyłączanie mikrofonów nawzajem a, no, jak gdyby koszmar, nie chcę mówić jaka to grupa ale różnie w wspólnocie jest tam akurat są osoby, które niezwykle jączą i wczoraj złożyłem rezygnację i jeszcze tak Chciałem trochę powalczyć, napisać jakieś tematy na sumienie grupy, które tam będzie jutro e, napisać. Ale tak pomyślałem sobie, przy chwilę się pomodliłem, zacząłem czytać kroki, otworzyłem anonimowych alkoholików na jakiejś przypadkowej stronie i nagle tak pomyślałem o tym drugim kroku. Przecież tam jest napisane, że siła ode, większa ode mnie samego może przywrócić mi zdrowy rozsądek i tą siłą we wczorajszym przypadku już nie był Bóg, tylko grupa grupa, te hałotren, kłótnie te pyskówki wielogodzinne do czwartej w nocy to trwało i stwierdziłem, że ja przecież nie muszę tego wszystkiego firmować, brać w tym wszystkim udziału przecież ja chcę być trzeźwym, uśmiechniętym pogodnym człowiekiem w miarę swoich możliwości pomagać innym ludziom dlaczego ja w tym zamęcie w tym cyrku, w tej pralce automatycznej mam brać Udział i dzisiaj rano zadzwoniłem do alkoholiczki, która ze względu na różnicę czasów mieszka, mieszka w Stanach Zjednoczonych, także u niej to był poranek, u mnie południe, ona napisała do mnie, że już nie śpi, że, że chciałaby porozmawiać, ja do niej zadzwoniłem, to jest osoba z dosyć dużym stażem w niepiciu. I ona i mówię jej, że będę dzisiaj chciał to pisać, tam na tej grupie jeszcze zawalczyć, coś robić, jakoś to uporządkować, zostawić po sobie porządek. A ona tak chwilę pomyśla, mówi po co ci to, zostaw to wszystko. Chłopie, odpuść sobie, ja w tym kontekście tych wszystkich wydarzeń, tego, tego co się działo do tej czwartej w nocy, tych kłótni awantur i tej krótkiej rozmowy, jednego zdania, które usłyszałem, Znowuż dzisiaj rana, gdyby zrobiłem, wiem to, że zrobiłem drugi krok. Po prostu znałem, że siła większa ode mnie samego przywróciła mi zdrowy rozsądek. Przestałem brać udział w tych aferach, w tych kutniach, bo nie tędy jest droga do trzeźwienia. To jest prosta droga do zapicia, a ja chcę być trzeźwym, uśmiechniętym człowiekiem, pomagać innym a, i to są takie krótkie wydarzenia. Pierwszy, drugi krok. Dwa razy wam o moim drogim opowiedziałem. Dziękuję bardzo. To wszystko, co miałem na ten temat do powiedzenia.